Dobrze, no zapowiedź była bardzo twarda i nieznosząca sprzeciwu, mianowicie teoretyczne podstawy lokalności. Ja się boję w ogóle mówić o teorii w lokalności, bo tak to bywa, że jedne nauki tej teorii się dopracowały, a inne nie. I jak Państwo zgadujecie, w której części jesteśmy? Tej, która opracowała teorię lokalności, czy tej, w której tej, tej teorii nie ma? Proszę bardzo, kto jest za? Mamy teorię lokalności, czy nie? Kto jest za? Śmiało. Jak, jak to widzimy? Mamy, mamy. Mamy. Ja myślę, że mamy i nie mamy, bo to zależy od tego, jak, do jakiego tekstu oko przyłożymy. Ale proszę Państwa, wracając do sedna. Otóż temat wcale nie jest prosty, a ja będę chciała powiedzieć o trzech jakby ważnych sprawach związanych z pojęciem lokalnego i lokalności. Najpierw usprawiedliwienie co do tytułu. W zasadzie powinna, lokalność powinna być tutaj y, ujęta w cudzysłów, dlatego że stosownie jest mówić o lokalnym i teraz na poziomie językowym pojawia się zgrzyt, bo lokalny to to jest jaki? To jest w zasadzie taki, który odnosi się do jakiejś cechy. A jeśli coś odnosi się do cechy, no to w zasadzie specyfikuje podmiot. I teraz y, trzy odsłony lokalnego brzmiałoby metaforycznie, natomiast trzy odsłony lokalności brzmi dyskusyjnie. Dlatego odczuwam potrzebę wytłumaczenia i powrócenia do gier językowych, mianowicie do znaczenia lokalnego. Przyjmijmy zatem, że lokalny jest to specyfikujący, określający, Coś, co jest określane, jest podmiotem, a więc w, samym, w samej nazwie lokalnej zawarta jest już specyfikacja, to jest wyjęcie jakiejś części z jakiejś całości. Jest to bardzo abstrakcyjne, ale spróbujmy to sobie zachować w pamięci, żeby później łatwiej przyłożyć się do tematu, który będę chciała tutaj poruszyć. Proszę Państwa, będę mówiła o tym, co tworzy specyfikę badań antropologicznych w odniesieniu do lokalnego. Będę też mówiła o tym, co jest tak zwaną rzeczywistością pozanaukową, z której czerpię moje doświadczenie i będę wreszcie mówiła też o tej rzeczywistości terenowej, a zatem podstawa źródłowa do mówienia o lokalnym dotyczy mojego doświadczenia z różnymi społecznościami, nie tylko. Na gruncie polskim, ale głównie na gruncie europejskim, a zatem będę mówiła o lokalnym jako części więcej cał większej całości, czyli Europy. I teraz na tę Europę też proponuję spojrzeć inaczej, mianowicie w kategorii Unii Europejskiej. Jest to nowa rzeczywistość, święt twierdzić, że kulturowa, bowiem oddziałowująca na życie zbiorowe na poziomie struktury i na poziomie wartości, na no poziomie normatywnym. Czyli nauka polityka i tak zwane zwykłe życie. Proszę państwa, zacznijmy od nauki. Otóż jest tak, że pojęcie lokalne niestety nieuchronnie kojarzy się z XIX-wiecznym zamachem na naukę, jakiego dokonała socjologia. I lokalne zdefiniowała w odniesieniu do grupy ludzi, którzy wytwarzają po pierwsze bardzo naturalne więzi na bardzo ściśle określonym terytorium. I to z pewnością macie państwo na myśli szereg tekstów, które brzmią bardzo nudnie, w klasyczny sposób i ja przy tej klasyczności zostanę. Mianowicie, jeśli mówimy o lokalnym, to będę chciała powiedzieć o jednym, że wychodzimy poza ego, ego, ja badawcze, a kierujemy nasz wzrok ku zbiorowości, ku temu, w jaki sposób zbiorowość funkcjonuje. Proszę Państwa, pojęcie lokalne nieuchronnie wiąże się z najbardziej fundamentalnym pytaniem dla nauk społecznych, jakim jest pytanie o to, w jaki sposób ludzie budują między sobą więzi, jak dochodzi do tego, że wkraczają ze sobą w relacje. To jest pierwsze. I po drugie pytanie, które do dzisiaj spędza sens powiek twardym scientystom, czy rzeczywistość społeczna ma charakter porządku czy też chaosu. My wyczuwamy, że jednak ma charakter porządku, ale to jest nie do końca jeszcze takie dla wszystkich oczywiste. Proszę Państwa, w ramach socjologii warto zwrócić na klasyczną definicję Tunisa, który wyróżnił wspólnotę, która jest miejscowa, czyli lokalna, i ta wspólnota charakteryzowała się naturalnymi więziami krewniaczymi, a terytorium miało wartość grupotwórczą, czyli wąska przestrzeń definiowała relacje. I długi, drugi typ wspólnoty, o której wspominał profesor Zieliński, mianowicie komunitas pojmowana jako stowarzyszenie, gdzie ego może wchodzić w różne relacje z jednostkami w różnych przestrzeniach, niekoniecznie związanych z jednym wąskim małym terytorium. To Tunis kojarzył akurat z rozwojem industrializujących się miast. Tyle na temat socjologii. I teraz tak, wspólnota naturalna, czyli tworzona na więzach, to znaczy Tunis myślał, że ona jest naturalna, my wiemy, że to, co było z natury natychmiast, stało się tym, co jest z kultury, czyli ludzie nadawali takiej wspólnocie ogromną wartość w swoim życiu osobistym i w, swoim, w swoich wyborach życiowych. Dla Tunisa to była wspólnota naturalna, a dla nas stała się, dla nas antropologów, wspólnota, terytorialna stała się przedmiotem badań, na której pokazywaliśmy i na tej wspólnocie myśmy pokazywali różne rzeczy. Czyli można powiedzieć, że wykorzystaliśmy nie wprost teorię tunisowską do tego, żeby pokazywać społeczności lokalne. Jeśli mówimy teraz o antropologii, to można powiedzieć, że skupiając się na wspólnocie niekoniecznie traktowanej jako naturalna, pokazywaliśmy jej wielowymiarowość, wielosferowość bycia. I teraz, jak się pojawia ten przedmiotnik lokalny? Otóż pojawia się on przede wszystkim w doświadczeniu różnych społeczności, a więc o lokalnych w antropologii mówiło się w przypadku społeczności egzotycznych i w przypadku społeczności wiejskich, o tym <śmiech> mówił profesor Żiński, ja tego nie będę rozwijać, bardzo ciekawym aspektem było mówienie w przypadku antropologów, czy etnografów, czy etnologów, o lokalnym w odniesieniu do terytorium. I teraz sami, w samych badaczach, zwłaszcza tych, którzy uprawiali etnologie narodowe, szczególnie na wschodzie Europy, było przekonanie, że lokalna społeczność jest częścią narodu, a zatem sami badacze ulegali mityzacji narodowo-twórczej i postrzegali społeczności lokalne jako części narodu. Myślicie państwo, że coś się zmieniło niewiele dzisiaj, Dzisiaj postrzegamy społeczności lokalne jako części z tożsamości europejskiej, jako części, z, yy, z wielkiej, jako części wielkiej całości, jaką ma być Europa. I to nieprawda, że w definiowaniu społeczności lokalnych odeszliśmy od więzi z terytorium, tylko terytorium traci konotację narodowo-twórczą, a zyskuje szeroką europejską. I jeszcze w innym kontekście używaliśmy przymiotnika lokalny, mianowicie Używamy przymiotnika lokalny w odniesieniu do całego spektrum, do całego szeregu codziennych praktyk, od pokrewieństwa, przez rytuały, po takie pojęcia jak na przykład przemoc symboliczna. A więc chciałabym rzec, że antropologicznie my nie mamy, jako ja uważam, że teoria jest tutaj daleko, jest optymistycznym wariantem, ale na pewno mamy koncepcję lokalnego, w którym lokalność się pojawia. To, co nas pcha do przodu w badaniach nad lokalnym, to jest metodologia wynikająca z uprzywilejowanej pozycji obserwacji uczestniczącej. To jest taki właśnie shadowing, tylko w warunkach terytorialnych rozmaicie definiowanych, czyli kiedy badacz jest na warunkach wspólnoty. Jeśli mówiliśmy tutaj o doświadczeniu lokalności w badaczu, to nie mamy nie mniej, nie więcej według mnie na myśli tylko jedną rzecz, to w jaki sposób normy, w które wkraczamy, dewastują nasz chwilowo, przynajmniej nasz system normatywny, z którego wychodziliśmy jako świeże upieczeni adepci antropologii. A zatem dla nas tak naprawdę lokalność była odwiecznym przedmiotem i terenem, na którym wytworzyliśmy podejście metodologiczne ułatwiające nam także krytykowanie rozmaitych koncepcji. Dlaczego krytykowanie? Dlatego, że dewastacja norm, z którymi wchodzi badacz w teren, nieuchronnie związana jest z poluźnieniem naszego wyobrażenia o sobie. A to już o krok do tego, żeby zacząć rozumieć, czym jest w ogóle kultura jako konstrukt, jako system niewerbalnych norm, które kierują naszym zachowaniem. Czyli z jednej strony mamy lokalność jako spojrzenie na terytorium, na życie zbiorowe i na formy tego życia zbiorowego, a z drugiej strony mamy lokalność jako podstawę do tego, żeby rozwijać nasze badania. W zasadzie nasze badania zawsze w pewnym sensie są lokalne, a my jako antropolodzy jesteśmy o tyle lokalni, że do badań społeczności, czyli do tego życia zbiorowego, które wychodzi poza nasze ego, paja wkładamy własny system normatywny musi dojść do kryzysu, musi dojść do kolizji. To tyle może na temat teorii. Proszę Państwa, odsłona druga będzie dotyczyła proszę, bardzo ciekawej inicjatywy i teraz przenosimy się już do rozumienia, lokalny, lokalność. Otóż ja rozumiem lokalność jako pewien rodzaj polityki. Oczywiście jest to pewna propozycja i wcale nie musi być to propozycja jednoznaczna, ale przynajmniej jest tutaj, lokalność traktuję narzędziowo jako pojęcie, które opisuje pewne praktyki dyskursywne w ramach nowej rzeczywistości, która się nazywa rzeczywistością unijną. W moim doświadczeniu, które mogłabym umiejscowić właśnie w, w Rumunii, ale także i w Polsce, można mówić o takiej inicjatywie, która się nazywa Lokalną Grupą Działania. Lokalne Grupy Działania, proszę Państwa, to są struktury terytorialne zrzeszające się po to, aby wydobyć, mówiąc skrótowo, ich lokalny, czyli miejscowy potencjał. Proszę zwrócić uwagę, ja tutaj się nie będę bawiła w opisy tych struktur, jak to się odbywa, że finanse z góry wędrują do lokalnych grup działania, bo lokalne grupy działania to są grupy, inicjatywy elitarne. Tylko proszę zwrócić uwagę, dla nas antropologów to jest miejsce do antropologizacji tego, co kulturoznawcy i socjolodzy opisują jako rzeczywistość, jako rzeczywistość mającą status quo, czyli taka, jaka jest. Dla nas jest to pretekst do zantropologizowania. W założeniach lokalne grupy działania to są takie grupy, które dowartościowują terytorium, bo wejść do nich mogą tylko i wyłącznie wspólnoty wiejskie o określonym potencjale liczebnym, ale z tych wspólnot wiejskich ma się utworzyć małe terytorium, które, z którego ma wykwitnąć bardzo dobry potencjał. Nie zapomnijmy, że o Unii, w Unii Europejskiej kwitnie gospodarka rynkowa i że mówiąc dzisiaj o lokalnym, musimy mówić w kontekście gospodarki wolnorynkowych wpływów ekonomicznych. W kontekście władzy. A zatem lokalne grupy działania płasko definiowane to grupy terytorialne, a dla nas antropologów to jest nowa wartość. Mało tego, dla antropologów zajmujących się strukturą, czyli dla antropologów społecznych jest to sygnał, że Unia Europejska jako elitarny projekt zmienia strukturę bycia. Nawet jeśli nie czujemy tego na naszej skórze, a jest to bardzo trudno odczuwalne na poziomie warsztatu badawczego, to nie należy tego, o tym zapominać, że lokalne grupy działania to akcent, silny akcent terytorialny, który zmieni naszą strukturę w ramach Europy. Jak daleko zmieni, o tym się przekonamy. I jeszcze jeden tutaj wątek dopowiadający. Struktury elitarne, proszę Państwa, to nie są struktury, które my dostrzegamy od razu, ponieważ elity są bardzo płynną, e, płynną warstwą. Chodzi o działania, które są projektowane jako nadrzędne wobec codziennych praktyk. Do elit, czy do grup decydenckich należy formułowanie pewnych pojęci, pojęć, narzędzi, które są wprowadzone do obiegu potocznego. A zatem jakbym miałam zdefiniować lokalność, to próba takiej definicji odbyłaby się w kontekście Unii Europejskiej, w kontekście wprowadzenia ideologii miejscowości, miejscowego, lokalnego, specyficznego o dużym potencjale przerobowym. Czyli dalej mamy myślenie w kategorii terytorium, ale terytorium bliskiego jednostce. W sumie bardzo ciekawa sprawa. Proszę Państwa, e, chciałabym powiedzieć, że wprowadzenie struktur lokalnej grupy działania wprowadza nową jakość, a więc ma wartość kulturotwórczą. I wreszcie odsłona trzecia. E, tutaj widzimy chyba dobrze nam znane zwierzę, znane ze stabilności, z tego, że nie zmienia poglądów, ale zmienia się użycie tego zwierzęcia. Proszę Państwa, będę teraz mówiła o trzeciej odsłonie, jak można rozumieć lokalny, o, o konsekwencjach polityki lokalności w ramach Unii Europejskiej. Tu chciałabym się odwołać do mojego przykładu z Rumunii, ze wsi Serpenca, gdzie prowadziłam w okresie trzech lat badania z powrotem do tej miejscowości w jakimś określonym interwale czasu. Tam spotkałam się z taką inicjatywą, która angażowała prywatne gospodarstwa do hodowli zaplanowanej, sterowanej, wyselekcjonowanej do hodowli krów w celu uzyskania najlepszego mleka, najlepszego mięsa. I teraz chciałabym tu powiedzieć o dwóch perspektywach. Lokalny perspektywa osoby, która zdecydowała się na program, na uczestniczenie w programie hodowania i perspektywa unijna. Perspektywa oddolna wygląda tak. Krowa, która ma wziąć udział w programie, dostaje kolczyk na ucho. Tych krów, jeżeli jest pięć, no to mamy stado krów i każda krowa ma kolczyk. I teraz z perspektywy tubulca pojawia się pytanie, po co mi ten kolczyk, ja i tak te krowy znam. Nie wiem, o co chodzi tej Unii, ale kolczyk jest zupełnie niepotrzebny. Natomiast I taka jest deklaracja. Natomiast w praktyce Taki gospodarz wie, że jeżeli weźmie udział w programie unijnym, ewidentnie wzrośnie jego dochód i będzie miał przyszłość w tak zwanej tra y, sytuacji transformacji ustrojowej. Czyli gospodarze w Rumunii mają świadomość, że udział w projekcie unijnym przynosi im korzyści. Natomiast perspektywa tubylcza jest bardzo zabawna z perspektywy elit. Elity myślą zupełnie inaczej. Programowe urabianie gospodarstw wytwarza proszę Państwa, i to jest teraz ważne, przekracza myślenie, tworzy nową wartość, która bombarduje tradycyjne społeczności lokalne, oparte na mocnych strukturach krewniaczych, które do dzisiaj jeszcze w Europie są. Wieś, której prowadziłam badania, to jest wieś skoligacona ze sobą, bardzo poważnie. 50 lat temu jeszcze tam panowała endogamia, a zatem struktura unijna, która z jednej strony wzmacnia lokalność, nie wzmacnia jej w terminach, które które są praktykowane na co dzień. I jeszcze ostatnia sprawa, tego typu konsekwencja polityki lokalności powoduje, że produkty lokalne, tak jak mleko czy krowa, uważane za zwykłe praktyki i za zwykłą codzienność, stają się praktyką wyjątkową. I teraz to już po teraz podsumowanie. Proszę Państwa, tutaj widzimy dwa zagadkowe obrazki, Lokalne grupy działania są znane w całej przestrzeni Unii Europejskiej. Mamy je w Polsce, ale mamy także w Rumunii. To akurat jest grupa, która zrzesza wsie zajmujące się uprawianiem jabłek. Tu na tym slajdzie, z tej strony widzimy maskę z regionu Maramuresz. Maskę obrzędową, proszę mnie nie pytać o jej pochodzenie, nie jest ustalone. To znaczy nie wiemy, co ona oznacza. Jest wiele interpretacji. To są maski diabła, postaci złej, kozła, rozmaicie, rozmaite denominacje są, funkcja obrzędowa. Co się dzieje? Z jednej strony mamy lokalność programowaną unijnie, z drugiej strony mamy lokalny, lokalną praktykę, która w efekcie polityki lokalności nabiera znaczenia produktu regionalnego. Kozioł odpustowy czy diabeł odpustowy rumuński Zatopiony w zwykłych praktykach, za sprawą działalności elit, nabiera specjalnego statusu. I teraz proszę Państwa, sumując to wszystko, jestem zdania, że kiedy mówimy o lokalności, mówimy o, lo o, zbiorowym, o zbiorowych formach życia. Antropolodzy dzięki metodzie długiego uczestnictwa w takich społecznościach są w stanie wskazać na bardzo ciekawe mechanizmy przenikania rozmaitych wzorców do starych, czy też uznanych za trwałe struktur. I tak bym proponowała patrzeć na lokalność, albo raczej na lokalnego, czy na lokalny, rezerwując definicję lokalności do określonych polityk elitarnych, które dzieją się w ramach Unii. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie teraz otworzyć szybką taką, powiedzmy, dyskusję, bo doktor Kwiatów musi nas opuścić. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania odnośnie tego referatu, to prosiłabym teraz je zadać. Aha, ja jeszcze chciałam dodać, proszę Państwa, że antropolodzy zajmują się codziennymi praktykami zawsze miejscowianymi na jakimś terytorium. I teraz w ramach Unii te praktyki ulegają pewnej dekonstrukcji, to znaczy są w jakiś sposób dowartościowywane, w związku z tym jeżeli mówimy o lokalnym, to musimy brać pod uwagę jednocześnie ten tak zwany tubylczy punkt widzenia, czyli praktyki stanowiące habitus. Habitus to jest pojęcie zapośredniczone od Pierre Bourdieu, który bywa dla nas zawłaszczany, ale tak naprawdę był antropologiem społecznym. A z drugiej strony mamy możliwość zaobserwowania, obserwując takie codzienne praktyki, w jaki sposób praktyki elitarne, polityczne, polityka jako pewne pole wpływu wpływa na tak zwaną szarą codzienność. Czyli jeśli nawet jeszcze nie, nie mamy takiej ustalonej koncepcji lokalnego czy teorii lokalnego, to na pewno mamy dobrą metodologię do tego, żeby pokazywać, jak on się kształtuje. Ja mam pytanie, ja mam pytanie. czy ty wyprodukowałaś jakiś tekst na ten temat? No właśnie, produkuje. Będzie można zaglądać z tekstu, gdzie, gdzie to się ukaże. Właśnie produkuje, to są badania pod tak zwaną habilitację, żebym ym, no. To jest temat bardzo trudny, ponieważ wymaga wielostronnego odczytywania tekstów, które zostały środowiskowo uznane za teksty kanoniczne, czyli jeżeli lokalność, to na pewno terytorium i na pewno związki twarzą w twarz i nie można od tego odejść. Tymczasem jest to tylko i wyłącznie projekcja naszych, naszych podejść badawczych, projekcja, czyli naukowcy tworzący etnologie narodowe byli uwikłani w mit narodowotwórczy od początku, kiedy dyscyplina powstała i kiedy doszło do definiowania lokalności, to myśmy bardzo szybko to pochwycili, mając jakby gołym okiem widoczną społeczność lokalną na jednym terytorium, która jest zakorzeniona i jakoby naturalna. Także będę... no to piszę. Kiedy będzie? No, ojej, w ciągu roku, no, no, no, w ciągu jestem, roku. Jestem, ciągu jestem roku. bardzo zainteresowana, bo w zasadzie to, o czym mówiłaś, tak, Ten, tak. To, to, to połączenie, te, te odsłony, tak, trzy lokalności, są w zasadzie tym, co my, w tym projekcie, o którym będę mówiła pod koniec dzisiejszego spotkania, to jest właśnie temat, to jest nasz temat, czyli jak no to, jak jak to będę polityczne tak. kształtuje, to coś, co my zakładamy, że jest lokalne, ale jaka jest zawartość tej lokalności, to oczywiście dopóki nie zrealizujemy projektu, nie wiemy, tak? Także ja będę tu starała się w tej publikacji, którą przygotowuję, pokazać mocne strony i słabe strony etnologów w uporaniu się z tym trudnym tematem, który socjolodzy, czy socjologowie elegancko mówiąc, uznali za temat wodący dla ich badań. Dla ich w ogóle dyscypliny. My jesteśmy... Nieładnie mówiąc, odpryskiem, ale bardzo y, ładnie mieniącym się w, no. w stosunku do tego, co socjolodzy w tej chwili nam proponują. To się nie mogę doczekać. Dziękuję. Dziękuję też organizatorom za przyjęcie mojego referatu. O <grymne> <mi. grymne> Dziękuję. Organizatorzy dziękują za przybycie.